Nas. magazyn rodzinny A dziś w naszym magazynie w sposób bardzo szczególny chcemy poświęcić uwagę nam, małżonkom, a zwłaszcza tym, którzy yy, no, są w tak zwanym yy, trudnym małżeństwie, w trudnej chwili swojego życia z różnych powodów oczywiście, bądź są nadal w małżeństwie, ale coś się sypie dla tych, których być może ta druga połowa opuściła. A może jest tak, że wśród naszych słuchaczy znajdą się i tacy, którzy myślą o takiej rzeczy, bo bo Różnie to bywa wina po drugiej stronie, po naszej stronie, no coś się dzieje, że chcemy nasze małżeństwo zakończyć. Do tych wszystkich adresujemy dzisiejszą naszą audycję i rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wspólnotę trudnych małżeństw Sychar, a są to ksiądz Henryk Skorupa, opiekun diecezjalny tejże wspólnoty, a jednocześnie opiekun Ogniska Żorskiego oraz, jak mówiłam o małżonkach, więc małżonkowie, pani Ewa Cichy, pani Ewa Krywoż i Mariusz Krywoż, to oczywiście małżonkowie i pan Sebastian Stalma. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Boże, witam. Cześć Boże. I oczywiście zaczniemy od początku, bo Sychar. No właśnie, dlaczego Sychar? Proszę księdza. To jest Ewangelia według Świętego Jana, rozmowa Jezusa z samarytanką, kiedy Jezus mówi do niej dam ci pić wodę żywej, bo jestem niemo i tutaj. Może je przeczytam e, w naszym ulotce sycharowskiej. Pan, pan Jezus wyniósł z małżeństwa do godności sakramentu, w którym małżonkowie stali umocnieni i uświęceni do przyjęcia obowiązków godności swego stanu. Ten sakrament jest źródłem życiodajnej i uzdrowieńczej mocy, z którego mogą i powinni czerpać wszyscy małżonkowie. Więc sakrament jako źródło uzdrowienia. Często o tym zapominamy, że Pan ciągle działa w naszym życiu i dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. No właśnie, wspomniał ksiądz o tym, że sakrament, który daje nam moc w naszym małżeństwie, z którego powinniśmy czerpać, to skąd wobec tego teraz tyle kryzysów małżeńskich? Ja myślę, że dobrym e, odpowiedzią jest ostatni goź niedzielny, który właśnie w artykule Rozwód Poproszę, właśnie mówi o tym wszystkim, skąd tyle roz rozwodów, a mentalność, prorozwodowa. To też w artykule tym czytamy właśnie, że, że często jesteśmy no, młodzi są niedojrzali do, do zawarcia małżeństwa. No, wchodzą tak jak gdyby z biegu. To jest raz, a po drugie też no, myślę, że no, ciągle właśnie zapominamy właśnie, że no, skąd jest miłość. Bóg jest miłością. Miłość bierze się z Boga. To nie z nas, to my nie produkujemy w sobie miłości. I ktoś mi tam powiedział, proszę księdza nam się wydawało, że my się kochamy i wszystko będzie już high life, a tym nagle po 8 miesiącach czasem coś się zaczyna rozpadać w małżeństwie. A Bóg jest miłością, trzeba czerpać trzeba, trzeba z Niego miłość i to On uzdrawia wszystko, co, co, co chore w nas i słabe. To nie tylko w takim razie małżeństwa oczywiście, bo tu jest kapłaństwa i tak dalej. Bo jeśli mówię o kryzysie, to jak tak czasem słucham tych właśnie małżonków, z którymi jestem, to, to, to kryzysy to jest po prostu ludzka sprawa, czy kapłańskie, czy małżeńskie, to dotyczą każdego człowieka. Są bardzo podobne, bo są to ludzkie kryzysy. Pani Ewa i pan Mariusz Krywosz są małżonkami, są z nami w studio i są po kryzysie małżeńskim, choć za wami zaledwie kilkanaście lat małżeństwa. No tak, jesteśmy małżeństwem. 10 lat w lipcu akurat no, więc... minęło. No, już ale... po kryzysie, że tak powiem, zwyciężonym, czyli jakiś czas temu on miał miejsce. Kiedy się... Odkryliście, że między wami coś się zaczyna to znaczy... złego dziać. Właściwie to myślę, że to chyba był 2013 rok i kumulacja była w wrześniu i to już później właśnie żeśmy stwierdzili, że coś trzeba z tym zrobić, bo no dłużej tak się nie da, zwłaszcza, że dzieci bardzo cierpiały na tym, na tych naszych przepychankach. Jakie to miało podłoże? Co się takiego między wami zaczęło dziać, że, że właśnie tak źle było? Myśmy się kompletnie nie dogadywali, kłóciliśmy się o różne rzeczy. Ja też miałam często do męża pretensje, on ze mną nie rozmawiał. Ostatecznie wy wyglądało to tak, że dwa razy wyprowadził się z domu. No i to też było właśnie dla dzieci bardzo taki trudny czas. I w chwili, jak postanowił y, mąż, y, że chciałby wrócić, to, to ja bym powiedziałam, że, że fajnie, że dobrze by było, żeby wrócił, bo widziałam, że dzieci też cierpią z tego powodu. Mi też nie było łatwo. Y, no ale właśnie stwierdziłam, że musimy gdzieś poszukać pomocy i zrobić z tym y, porządek z czyjąś pomocą po prostu. No pan, i tak żeśmy właśnie mm -hmm. trafili. No, no, słychać. Słychać. E, Pani Mariuszu, dlaczego pan nie rozmawiał z żoną? To, to, jest, to w tej chwili powiedzieć. To, to, to wyglądało w ten sposób, że każdy z nas chciał rządzić w tym związku, każdy z nas miał swoje zdanie I, i, i trudno się było jakoś tam dogadać między nami. No i dlatego był jakiś tam kryzys, który jak to każdy kryzys, doprowadził nas do, do właśnie do Sycharu i cały czas powtarzamy, że, że dziękujemy Bogu za ten kryzys, bo doprowadziło nas to bliżej Boga, bo pokazało nam inną drogę życia razem, wspólnego rozmawiania, dogadywania się, pokazało nam to, że, że możemy znaleźć przyjaciół właśnie w Sycharze, z opiekunów duchowych, a przede wszystkim zbliżyć się do Boga. To jest, to jest myślę, najważniejsze w całym tym. No, tak Pan Bóg naprawił nas, najpierw nas osobno, a później nasze małżeństwo. Myślę, że tak, jak żona wspomniała tutaj, no dzieci na tym cierpiały, a w tej chwili myślę, że jest taki większy spokój w rodzinie. Dzieci mogą, mogą czuć się bezpiecznie. No ale to bardzo rzeczywiście poważne kroki pan podjął, kiedy się pan wyprowadzał y, aż dwukrotnie, bo rozumiem, że była wyprowadzka, powrót, tak, próba znowu budowania czegoś, znowu wyprowadzka. A gdzie pan wtedy się wyprowadzał, jeśli mogę zapytać? No, gdzie pan schronienie znalazł? No schronienie znalazłem, jak, jak to zwykle bywa, u mojej mamy także, która no, nie wiem jak na to patrzyła, ale ale na pewno ją to bolało. No pewnie, że tak. To, to boli. W nas wszystkich powinno boleć to, że, że małżeństwa się sypią. To, to jest nienaturalne nie i to, to nie jest normalne. Pokazujemy tym wszystkim ludziom, że, że da się inaczej. I myślę, że to jest to jest fajne w tym samym. No właśnie, ale mówimy tutaj już o pewnym etapie, kiedy się kłóciliście, kiedy coś tam do was zaczynało docierać, ale kiedy dzisiaj na to wszystko patrzycie z perspektywy czasu, to jak wam się wydaje, jakie błędy popełniliście na tym etapie przed tym, zanim zaczęło się tak źle dziać, że do takich sytuacji doszło? No przede wszystkim należy tutaj sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, nie było Boga w, naszych, w, naszym, w naszej rodzinie. Ale tutaj... chodziliście do kościoła w niedzielę, A chodziliśmy tak? do kościoła w niedzielę, ale to było takie niedzielne chodzenie do kościoła i tutaj... A tak, dzieci że... uczyliście modlitwy? Tak, oczywiście. Jesteśmy wychowani w duchu chrześcijańskim, więc, więc żona... Żon, to ja mówię tylko o sobie, bo żona chodziła inaczej do kościoła. Żona się modliła i właśnie dlatego Pan Bóg spojrzał na nas przychylnym okiem. <grym> Także myślę, że to dzięki żonie. Tak, tak, ja wróciłem do kościoła yy, i... Co żeśmy zawinili? No tak mówię, no mówię, to, to jest najważniejszy podpunkt. Że, że nie było Boga. Mm -hmm. Dlatego żeśmy się po nie podobali. szczerości potrafi... też, może nie pomiędzy. Nie było szczerości. Każdy z nas żył w swoją stronę. Także żył inaczej. Wydawało się, że, że ja mam tylko rację, a żona chce mi zrobić na złość. I dopiero ten, to myślenie zaczęło się przestawiać, kiedy, kiedy zaczęliśmy chodzić na Sycha. Kiedy ja przeczytałem książkę, naszą Sychajowską. I tam jest, tam autorka opisuje przeżycia różnych, czy to małżonków, czy, czy osób samotnych. I właśnie tam też piszą kobiety, dziewczyny, że to nie jest tak, że one chcą być na złość temu męż, mężowi, tylko że one myślą inaczej. Czasami tak jak w naszym przypadku, żona ciągnęła mnie w dobrym kierunku, a ja tego po prostu nie chciałam widzieć. Mm -hmm. Odkryliście w pewnym momencie też i to, że, że sakrament was połączył, a, a nie co innego i zaczęliście z tego czerpać, o czym przed chwilą ksiądz mówił? Myśmy od początku wiedzieli, że sakrament nas połączył, to chyba nie. No było... tak, no bo tak po ludzku to wiemy, tak, no bo w końcu składamy sobie przysięgę, ale tak naprawdę jak często w życiu codziennym myślimy o tym, że sakrament nas łączy. No to ja myślę, że chyba żeśmy tak na poważnie zaczęli o tym myśleć dopiero właśnie już będąc w cycharze. Że to dopiero wtedy tak naprawdę do nas dotarło. No to po prostu są tutaj ludzie, którzy nam to pokazują. I przez to, że, że nas wysłuchają, że my słuchamy innych. Yy patrzymy na, na ten świat zupełnie inaczej. No właśnie, proszę księdza, jak to jest z sakramentem? No bo faktycznie tak jest, że z, oczywiście zawieramy ślub kościelny, składamy sobie przysięgę, wychodzimy z kościoła i, i zap, nie, nie zapominamy, że zawarliśmy ślub kościelny, nie zapominamy tego, ale zapominamy o wadze tego sakramentu, prawda? Na co dzień o tym po prostu nie myślimy. E, a w jaki sposób ten sakrament nam może pomóc w życiu codziennym? Co my mamy zrobić, żeby czerpać z jego mocy? ciągle musimy sobie uświadomić, że Bóg jest Bogiem żywym. Bo my czasem tak powiem, Pan Boga, On jest. Tutaj może przeczytam taki fragment też z gościa, Ola i Marcin Foresiowej. Ona pisze tak, że rodzice chodzili na niedzielną mszę, wychowywali nas pod katolicku, ale w domu nie dawali nam dobrego przykładu. Nie odczuwałam działania Boga w moim życiu. Nie odczuwałam. Ja nigdy nie wątpiłam, że Bóg jest, ale nie byłam z Nim blisko. Mhm. No Także... Nawet To jest tak właśnie, że często zdarza się nawet w takiej sytuacji, jak tu Państwo opowiadają. Tak no, chodzili do kościoła, tak, nauczyli dziecko modlić się, yy, ale to wszystko jest takie, yy, takie płytkie, powierzchowne, tak, tak, tak niepogłębione. Dokładnie tak. Dlatego też no, musimy ciągle szukać tego Pana Boga w naszym życiu. On jest, ale my ciągle musimy do Niego dochodzić. Nie? To, to, to. I Pan Bóg ciągle nam pokazuje, że jest, że, że daje nam dowody swojej obecności, że jest kimś żywym, ale my tak czasem, o, Panie Boże poszukamy ci innym razem. Nawróć nas, ale dopiero od jutra, nie? My tak na razie obracamy się wokół tych osób, którym się udało, no bo nie można tutaj tego podważyć, że wam się udało, bo jesteście dalej małżeństwem, przezwyciężyliście trudności i w tej chwili spróbujemy się połączyć z małżonkami, którzy też wygrali. Halo? Halo, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Panią, państwo jesteście w ognisku katowickim. Zachęcieliście się przedstawić? Tak, witam serdecznie. Nazywam się Jolanta Sadowska, mój mąż Adam Sadowski. Mhm. Jesteśmy założycielami Ogniska w Katowicach. No a dlaczego? Co się dlaczego? stało, że zaangażowaliście się w Sychar? Po co wam Sychar? Po co nam Sychar? Bo Sychar uratował nam życie, uratował nam małżeństwo, uratował nas, nasze dusze i nasze dzieci. Mhm. Dostaliśmy taką pomoc w Żorach, otrzymaliśmy tą pomoc. No i było nam za mało ciągle tej pomocy, tego brania Pana Boga do siebie, uczenia się Go, żyć z Nim, zaproszenia Go do tego... Życia małżeńskiego, tak jak to powinno być w pierwszym dniu, kiedy wyszliśmy z kościoła, kiedy powiedzieliśmy tak przed Panem Bogiem. Myśmy go zostawili gdzieś tam w przedpokoju i tak był. I stąd się zrobił kryzys, no a teraz się uczymy zapraszać Pana Boga do siebie, do naszej codzienności. Ja domyślam się, że skoro jesteście moderatorami tego ogniska katowickiego, to niejednokrotnie dawaliście świadectwo swoich przejść, więc mam nadzieję, że zachcecie się państwo z nami troszeczkę też podzielić właśnie tymi swoimi przeżyciami. W jaki sposób ten kryzys się u państwa objawił? Kryzys u nas to był właściwie przez to, że no nie było tej bliskości z Panem Bogiem. Chodziliśmy do kościoła ale to było tylko chodzenie tak, do kościoła. I gdzieś zatraciliśmy siebie. Nie było komunikacji między nami. Ja jakieś tam miałam ambicje. Ciągle coś się od męża chciałam. Byłam taką wymagającą żoną, matką również. No i też były takie wpięcia I mąż zaczął uciekać z domu, tak dyskretnie, że tak powiem. No Był jeden romans z pracy. Potem drugi, potem trzeci. No było bardzo trudno. Po pierwszym romansie pojechaliśmy razem do Panewni do Spowiedzi. Yy, myślałam, że się oczyścimy. Mówię, no raz się, raz się może każdemu złożyć. Pojechaliśmy do Spowiedzi i wydawało mi się, że będzie wszystko dobrze. No ale nie cały rok i był kolejny romans, znowu odkrycie, potem kolejny. No i myślałam, że to już jest koniec. Była próba samobójcza z mojej strony, na szczęście nieudana. Połączyły nas dzieci. Mieliśmy dzieci, które były w szkole, w klasie maturalnej. To był styczeń, kiedy mąż powiedział, że odchodzi do innej kobiety. No to ja się bardzo załamałam. To się okazało, nasze dzieci zostały do szkoły chodzić przez miesiąc nie chodziły, chociaż wyglądało wszystko dobrze. Wychodziły rano do szkoły, przechodzili ze szkoły, udawali, że się uczą. E, kiedy dostałam wiadomość ze szkoły, co się dzieje z dziećmi. No, zostaliśmy wezwani z mężem do szkoły i tam wyraźnie nauczycielka powiedziała proszę państwa, e, ważne są dzieci, bo wyrzucamy ich ze szkoły. To było nieprawdopodobne, kiedy spotkaliśmy się i z mężem i mój mąż e, nagle nie wiem, co się stało. No, już dzisiaj wiem, jest to łaska Boża poprzez dzieci. No może powiedział koniec. Mama wraca do, do mnie do pokoju, bo ja mieszkam wtedy sześć tygodni, że tak powiem, w separacji w innym pokoju z córką. Wraca do mnie, dzieci wracają do szkoły, nadganiają wszystko, a my ratujemy małżeństwo. Uwierzyła pani wtedy mężowi, bo to nie był nie, jeden romans, tylko nie. kilka, prawda? Niestety, niestety nie uwierzyłam mężowi, mm -hmm. ale on to tak powiedział stanowczo, jak nie mój mąż. <laughs> Zawsze było tak, że to ja byłam tym motorem do ratowania, a, a mój mąż stał z boku i tylko się zgadzał tak, tak, tak, a było całkiem inaczej, prawda? Mm -hmm potem się okazało, że mój mąż tak jakby rąbnął w stół, takim facetem się zrobił. No i ja zostałam bez słowa, chociaż nie wierzyłam. Oczywiście bałam się, nie ufałam, lękałam i powiedziałam, że nie mam siły już kolejny raz ratować naszego małżeństwa, jak ty chcesz, to to rób. No i mój mąż zaczął robić. Co zaczął robić? Szukał. Szukał rekolekcji. Znalazł rekolekcję, pojechaliśmy do Gidl, tam Poznaliśmy Andrzeja z Warszawy, założyciela krajowego, założyciela Sycharu. I on nam wskazał drogę do Sycharu. No i tak się to zaczęło. Także i pół roku jesteśmy w Sycharze, w Żorach przyjaciele postawili nas na nogi. Siostra Małgorzata tak nam pomogła. No i że dzisiaj jesteśmy. Dwa lata temu założyliśmy Sychar w Katowicach. Tylko dlatego, że, żeby pomagać i wskazywać tym nowym i młodym ludziom, że warto walczyć. Pomimo takich doświadczeń, jakie myśmy mieli... Warto walczyć o swoje małżeństwo, o swoją rodzinę, a przede wszystkim o sakrament i te łaski yy, sakramentu, które są na co dzień, które otrzymujemy. Ja to dzisiaj czuję i mój mąż mm -hmm. Adam też to czuję. Pani Jolanta, proszę powiedzieć, na jakim etapie sobie Pani uświadomiła, i czy w ogóle Pani sobie to, w którymś mamy, znaczy, no w ogóle to tak, uświadomiła, że to nie jest tak, że mąż tylko odchodził do innych kobiet, dlatego, że nie wiem, miał taką naturę czy widzi mi się, ale że też wina była jakaś po pani stronie, kiedy właśnie no, była Pani tą osobą dominującą w domu i yy, yy, yy, yy, no może zbyt, na zbyt wymagającą yy, mhm. no i troszeczkę przytłaczającą swojego męża, tak? A, a te osoby, tak. z którymi się spotykał, pewnie były słabymi kobietami uległymi i zupełnie innymi, yy, prezentującymi inne cechy, takie bardziej, może nawet kobiece. Tak, prawdopodobnie tak było, a ja sobie to uświadomiłam, kiedy yy, przystąpiłam do programu 12 kroków mhm. yy, i zaczęłam patrzeć na siebie. Nie na mojego męża, nie na to, co mój mąż robi, na, nie na jego wady, tylko zaczęłam zaglądać w siebie, poznałam siebie całą, taką jaką jestem. Stanęłam obok i zobaczyłam, że nie jestem idealną kobietą, nie jestem idealną żoną i istotą i też mam błędy i swoje wady. I przez to zaczęłam inaczej spoglądać na mojego męża i oczywiście nie usprawiedliwiam jego zachowania i tego, że mnie zdradzał, bo na to nie ma usprawiedliwienia, tak, ale mogę powiedzieć, że nie jestem też święta, nie jestem lekka we współżyciu i po prostu patrzę już na niego łatwiej, tak inaczej, tak z miłością, tak, a na siebie krytyczniej. Także to też jest piękne, bo poznałam siebie poprzez właśnie ten program 12 kroków. Umiała Pani zapomnieć o tych zranieniach, które mąż Pani wyrządził, bo nie jest łatwo pewnie zapomnieć o tych związkach, które w międzyczasie miał? Nie, ja nie zapomniałam i prawdopodobnie nigdy nie zapomnę. We mnie jest proces, cały czas trwa proces przebaczenia, wybaczenia, ale on trwa i jest. Mój mąż wie, że to trwa i będzie to jakiś czas pewnie jeszcze trwało. Ale samo to, że jesteśmy razem, samo to, że coś robimy wspólnie, że, że rozmawiamy, no i że jesteśmy blisko Pana Boga, to, to jest najważniejsze, a ja prawdopodobnie tego nigdy nie zapomnę, bo to jest już gdzieś tam ta rana w sercu i ona pozostanie, tak. Mhm. Wracają chwile ciężkie, tak? Wraca strach, obawa, jakiś lęk, jest ich coraz mniej. Ja już wtedy wiem, co mam robić, tak? Do kogo się zwrócić, o pomoc. Oczywiście mówię to o Panu Bogu. Jest to jakaś modlitwa, pójście do kościoła lub telefon do przyjaciela. <grym> mhm. W cudzysłowie, czyli do Rozumiem. kogoś z <grym> A Bóg w waszym życiu dziś? Dziś w naszym życiu Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Jeżeli On byłby... Trzy lata temu mm -hmm. na pierwszym miejscu w naszym małżeństwie to nie byłoby tego kryzysu. Pani Jolanto, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Drodzy państwo, ja wspominałam, że do tej pory rozmawiamy z małżonkami, którzy przezwyciężyli swój kryzys, czyli tymi, którym się no, udało. I dzisiaj mogą dawać świadectwo tym, którzy w takim kryzysie są, że da się przezwyciężyć nawet najtrudniejsze sytuacje, bo nam często się wydaje, że taka sytuacja, o jakiej przed chwilą pani Jolanta opowiadała, no ona obu stron może dotyczyć, tak? bo to i mężczyzna może znaleźć tę drugą połowę gdzieś na zewnątrz swojego małżonka małżeństwa i kobieta, że to są bardzo, bardzo, bardzo trudne przejścia, których nie da się wybaczyć. To boli, ale można, okazuje się, można i można starać się tworzyć przykładne małżeństwo oparte o Boga. Za chwilę, po muzycznej przerwie, rozmawiać będę z tymi osobami, które też są w Sycharze, też szukają pomocy dla siebie, wsparcia drugiej osoby, których jednak małżeństwo wydaje się, że na tę chwilę w jakimś stopniu przestało istnieć. Jak sobie radzą i co im daje sycharotem za kilka minut. Czas dla nas. Magazyn rodzinny. Każde trudne małżeństwo jest do uratowania, czytam w książce wydanej przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar i zastanawiam się, czy to jest możliwe w sytuacji takiej jak ta w której są moi goście, na przykład pani Ewa Cichy, od której mąż odszedł już 6 lat temu. Czy pan Sebastian Stalma, pan również jest osobą samotną, żona tutaj akurat pana Sebastiana opuściła i się zastanawiam, czy to jest możliwe. Czy państwo w to wierzycie, że każde trudne małżeństwo jest do uratowania po tak długim zwłaszcza w pani w sytuacji czasie, kiedy nie mieszka już pani z mężem, może sobie można powiedzieć, ułożył już życie na nowo, a pani dalej w to wierzy, że możecie być razem? Wierzę, że każde małżeństwo jest do uratowania. Na początku chciałabym takie sprostowanie, bo ja już jestem 9 lat sama. Mhm. Od 6 lat jestem na sycharze. Mhm. Wierzę, że ten sakrament małżeństwa to jest dar od Boga, który, który daje taką moc, że można wszystkie przeciwności losu przezwyciężyć. I ja właśnie dzięki temu, że trafiłam na Sychar, to mogę powiedzieć, że wiele takich pozytywnych zmian w moim życiu się dokonało, bo przedtem byłam w depresji, leczyłam się psychiatry, chodziłam na terapię do psychologa, ale ta terapia zmierzała do tego, żebym na nowo sobie ułożyła życie. A ja nie chciałam, nie chciałam tego i... Bo to chyba z reguły tak jest, prawda, że terapie wszelkie prowadzone, zwłaszcza przez osoby świeckie, dążą do tego, żeby tak człowieka postawić na nogi, a potem pokazać mu, że można mieć nowe życie i oczywiście można sobie życie z kimś drugim ułożyć na nowo. No ale państwo zawieraliście związek sakramentalny i chcecie trwać w przyrzeczeniach, czyli wierności nawet temu małżonkowi, który ode mnie odszedł do końca życia. Tak. Ja tak, ja, ja mam takie zamierzenie i uważam, że to jest możliwe i nie wykluczam też tego, że mój małżonek może się nawrócić, bo, bo czemu by nie miał, że tak powiem, przecież... I cuda się dzieją i, i do takich nawróceń dochodzi. Więc ja modlę się za mojego małżonka i uważam, że, że wybrałam słuszną drogę. I to mi daje siłę do tego, żeby, żeby żyć i też w tej drodze po prostu ta, czuję to działanie Boga w moim życiu i Mogę powiedzieć, że y, to życie ma sens dla mnie. Ma, mm -hmm. ma głęboki sens. I y, no ale bliscy, kiedy pani po raz pierwszy zdeklarowała, bo ja domyślam się tak, Może odszedł, pani była w depresji, bliscy rodzina, może znajomi sugerowali pani, że można sobie życie ułożyć na nowo, tak? Można być tak. z kimś szczęśliwym, a pani zaczęła deklarować, że nie można, bo pani przyrzeczenie znaczy ja, składała. Ja, tak, ja to to tak, jak na panią patrzono wtedy? To znaczy się dziwnie patrzono i może teraz też y, niektóre osoby patrzą na mnie dziwnie i cały czas mi życzą, spotykam się z tym, że życzą mi tego, żeby bym sobie kogoś znalazła, albo są zdziwieni, że jeszcze jestem sama. A pani wtedy pani... mówi o tym, że czasami znaczy jest kiedyś dla pani m... najważniejszy? Kiedyś mówiłam, teraz już czasami tylko się uśmiechnę i myślę, że po prostu te dziewięć te lat tego mojego życia jest też jakimś świadectwem. Czasami nie chcę mi się już kogoś przekonywać, bo ja jestem pewna swego i, i po prostu chcę, chcę w tym wytrwać. Ale jest ciężko. Jest ciężko w sensie takim tej samotności, no bo jest pani sama. Jestem sama, ale mieszkam też z dziećmi dorosłymi, także może brakuje tej, tej tego współmałżonka, bo to jest takie puste miejsce, którego nie Aha. można niczym zapełnić, ale to nie jest też całe życie, bo jednak są przyjaciele ze wspólnoty, czy mam dużo znajomych, no te relacje z moimi dziećmi, także ja staram się też i włączać właśnie w to życie wspólnoty i Mogę powiedzieć, że czasami po prostu mam problem z tym, że nie mam wolnego czasu, więc ja się też nie chcę koncentrować tylko na tej swojej samotności, ale no jeśli mogę też czasem służyć, no, to staram się jakoś coś siebie dawać innym. Proszę księdza, dlaczego musimy w tej wierności trwać nawet wówczas, kiedy ta druga połowa od nas odchodzi, nawet wówczas, kiedy wchodzi w nowy, oczywiście niesakramentalny związek i wydaje się, że tutaj się już nic nie zmieni, bo na przykład w tym nowym związku pojawiają się dzieci. Dlaczego wymagany jest taki heroizm od pani Ewy na przykład? To trzeba panie zapytać. Ale nie, no nie. to, to no. jest związek sakramentalny, nakłada na nas takie zobowiązania. Tak, Oraz tak? życie nie puszcza aż do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże, Wszechmogący. Mm -hmm. Zapamiętajmy, Panie Boże, Wszechmogący. W Trójcy jedynie Wszechmo i wszyscy mm. święci, więc jeśli Wszechmogący... To, to jaka przeszkoda? A po drugie często też, też, też pani wspomniała właśnie my zapominamy, jaką traumą właśnie jest nie tylko jak Pani wspomina, też właśnie depresja, próby samobójcze, tam był wspomniane, a też jaki ma to wydźwięk właśnie na, na, na dzieci, nie? Mm -hmm. To często o tym to właśnie też w gościu czytam. 3 miliony dzieci z rozbitych rodzin w Europie. Prawie 40% z nich twierdzi, że rozwód ich rodziców pogorszył ich życie. 80% mówi o głębokim cierpieniu, poczuciu osamotnienia, braku miłości, myślach samobójczych. Więc najgorsze, co możemy zrobić dla dziecka, to się rozwieść. No i ja tutaj mówiąc o pogorszeniu życia, m, nie mamy na myśli wcale strony materialnej, bo to zupełnie tak, nie o to chodzi. To chodzi o emocjonalność. Ale, ale nawet właśnie strony materialnej. Ja pewne, że przyczyna, bo to, to właśnie takie są dla mnie też, może nie nowe rzeczy, ale też się uczy ciągle. Kardynał Gerhard Miller e, e, mówi tak, to jest prefekt kongregacji nauki wiary. Nie głód, ani bieda a sierotstwo po separacji lub rozwodzie rodziców to największa nędza setek tysięcy z dzieci w Europie, Amerykach, najbogatszych krajach świata. Jest to Nawet tutaj widzimy w sensie Ci, którzy muszą wzrastać bez jednego z rodziców, tak zwane sieroty rozwodu, często opływając w dobra i pieniądze, są pozwoleni najważniejszego fundamentu w życiu człowieka, miłości obojga rodziców którzy rezygnują z samych Ciebie dla dzieci. Jest już z nami pan Marek Sychar Żory. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. Witam panie Marku. Dobry wieczór. Pan dlaczego do Sycharu przystąpił? Co się w pana życiu zdarzyło? No myślę, że moja historia jest w pewnym sensie podobna jak każdego każdego z nas małżonków, który, którzy tworzymy Sychar. Ja tutaj dzisiaj słuchałem też audycji słuchałem słów e, Mariusza i, i Joli z Katowic. Myślę, że Mariusz powiedział coś istotnego, co często się powtarza, tak było też w naszym życiu, moim i mojej żony Basi. E, nie było Boga w naszym życiu, w naszej rodzinie. Tak naprawdę brak było żywej wiary. Mhm. Oczywiście ta tradycyjna powiedzmy to wiara, czyli e, przyjmowanie sakramentów i niedzielna Eucharystia, ale brak było tej żywej wiary i i ten kryzys wiary doprowadził do kryzysu małżeńskiego. Ja też byłem osobą krzywdzącą w naszym małżeństwie i no, trwało to wiele lat, ale y, bardzo Bogu dziękuję, bo właśnie przez sakrament małżeństwa, przez to, że y, właśnie przez moją żonę, która, która trwała, przez to wszystko y, otrzymywałem łaski. No i tak długo poszukiwałem y, drogi rozwiązania, bo, bo tak naprawdę musiałem upaść na swoje własne dno żeby go doświadczyć, żebym po raz któryś usłyszał od Boga zaproszenie. I kiedy Pan Bóg odmieniał moje życie, szukałem pomocy też u innych ludzi, drogi dojścia, powrotu do małżeństwa, do, do zgody małżeńskiej. No i tak się wydarzyło, że znalazłem Sechar, jeszcze wtedy, wtedy nie było na Śląsku Secharu, i, i, I można było się spotkać tylko na kolekcjach, bądź też drogą internetową, telefonicznie. Pamiętam te godziny spędzone przy telefonie, żeby porozmawiać z kimś, kto mieszka na Pomorzu czy w Warszawie. I, no i w ten sposób jakieś takie pragnienie też, też być może, no inaczej, ja tego inaczej nie odbieram, jak to pragnienie Pan Bóg gdzieś tam w sercu złożył, żeby jednak spotykać się z ludźmi i, i, i jakoś tak w tych grupach samopomocowych. No a tak z czasem, dzięki tej pomocy ludzi, przez których właśnie bo to przede wszystkim Pan Bóg daje nam te łaski, on, on nam pomaga w małżeństwie, to On odtwarza, my tylko jakby zgadzamy się na to. I no tak się wydarzyło w naszym życiu, że my dziś również z Basią jesteśmy, można powiedzieć, po kryzysie i naprawiamy nasze małżeństwo, wychowujemy córkę, jesteśmy już 18 lat małżeństwem też było trudno, też mieliśmy rozprawy rozwodowe, do rozwodu nie doszło w pracy, ale, ale też te trudności były ogromne i myślę, że yy, dziękuję dzisiaj Bogu za to, że, że właśnie postawił w moim życiu takich ludzi, a nie innych i chciałbym też jeszcze w tym miejscu powiedzieć, że bardzo często nasza postawa, tak jak też i ksiądz mówił o artykułach, jest nieakceptowana przez ludzi, przez dzisiejsze spojrzenie na świat. Ja w moim życiu też w pewnym momencie wpadłem w taki wir pogoni za, za, za łudą, pewnym szczęściem, które, które oferuje jakby ten świat. I Wydaje mi się, że tak samo to niezrozumienie może bardzo często spotykamy się, spotykam się z takim niezrozumieniem nawet w instytucjach państwowych, gdzie, gdzie, gdzie ta postawa, kiedy nie chcemy się zgodzić na ten rozwój, próbujemy ratować to małżeństwo. Ona jest, ona jest często widziana jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. To przykre. Te oparcie znajdujemy w Kościele. Znajdujemy dzięki tym, że, że coraz więcej księży angażuje się w pomoc małżonką i są takie miejsca, gdzie możemy się spotykać właśnie w tych że yy, Można nas znaleźć w internecie, można, można uczestniczyć w grupach 12 Kroków ku pełni Życia, yy, można uczestniczyć w naszych rekorekcjach, to jest bardzo ubogacające. I powiem tak, Pan Bóg to jest narzędzie Pana Boga, z ja to dzisiaj wiem, ja, ja tak to odbieram i wiem, że dzięki temu, że, że tych ludzi postawia Pan Bóg naprzeciw siebie, pokiereszowanych, czy w sytuacjach małżeńskich, wzajemnie jesteśmy sobie potrzebni. Czy to małżeństwo odbudowuje relacje, czy, czy, czy tak jak Ewa mówiła, y, mamy, mamy po prostu wiele lat y, samotnego życia, jednak jesteśmy wzajemnie sobie potrzebni y, i Pan Bóg działa bez tych ludzi. Ja myślę, że tą ludzką nieufność i czasami być może tak nawet niektórzy kapłani też być może patrzą trochę z taką nieufnością, czy, czy już jest tyle wspólnych, jest tyle miejsc, gdzie, gdzie można małżonkom pomagać. No sekretarz jest może, może, może nowy w całej tej posłudze, ale tu naprawdę spotykamy ludzi w podobnej sytuacji i Pan w jakiś ten sposób działa. I myślę, żeby nie bać się, to tak chciałem o Ciebie powiedzieć, mhm. bo bo mi się kardał wiele, daje do tej pory, jak gdybym gdybym nie miał tych ludzi obok siebie, gdyby Pan Bóg ich nie stawiał, no kto wie, czy tych nawrotów, właśnie te, te, te, te złe przyzwyczajenia nie byłoby więcej. To co, to co też Jola powiedziała dzisiaj, ja tak jak słuchałem właśnie Joli, to, to, to, to Joli z Katowic, to sobie przypominam właśnie te powroty, dopóki Pana Boga nie zaprosiłem w pełni do swojego życia, to te powroty były. A proszę powiedzieć, udało się już panu całkowicie odbudować zaufanie żony do pana? Yy, tak, ja myślę, że yy, moja żona nigdy nie zapomni tych, tych spraw, to, to, to wiemy, tutaj nie ma możliwości i nikt chyba nie chce, żeby zapominać te trudne sprawy małżeńskie. Natomiast z czasem ten proces przebaczenia w jakiś sposób następuje już taki moment, że to zaufanie wzajemne no, powraca do takiego normalnego stanu. Także ja myślę, że w takim jesteśmy momencie. I, I cieszę się, ale, ale, ale wiem, że nigdy żona tego nie zapomni, że tam ta pamięć o tych, tych wydarzeniach będzie. No, to nie da się wymazać z pamięci tych spraw i zresztą chyba nikt tego też nie oczekuje. Ja też nie oczekuję, żeby ona zapomniała Także myślę, że... że ale to zaufanie myślę, że wzajemne jest i w tej chwili yy, myślę, że częściej nawet yy, korzystamy właśnie z jakichś rekolekcji małżeńskich yy, pomimo yy, ciągłego wsparcia Sycharu. Także, mm -hmm. także myślę, że, że to był jakiś bardzo ważny czas dla nas i dla wielu ludzi jest. I dlatego dlatego uważam, że yy, no, ciągle myślę o tym, że jednak ci ludzie postawieni w moim życiu przez Pana Boga byli mi bardzo potrzebni i ten czas był bardzo potrzebny oczywiście kryzys małżeński, mój kryzys wiary yy, był mi również potrzebny dziękuję Panu Bogu za ten kryzys bo gdyby nie ten kryzys prawdopodobnie przez życie przeszedłbym yy, letni nie, nie szukałbym Boga taka miała być moja droga, dziś dziękuję bo dzisiaj dzisiaj yy, jestem w innym miejscu i, i, i ufam, że Pan Bóg ciągle mnie prowadzi i jakby odnowiłem inne relacje Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję panu za tę rozmowę i wracam do rozmowy z moimi gośćmi w studio. Panie Sebastianie, troszeczkę się pan naczekał na swoją chwilę, ale e, chciałam teraz pana oczywiście zapytać o to, e, kiedy zdecydował się pan szukać miejsca, gdzie może pan sobie pomóc. E, to trzy lata temu się wszystko u pana zaczęło, prawda? Tak, trzy lata temu. To w zasadzie to nie była moja decyzja. Ja tak nie postanowiłem, żeby też szukał pomocy. Po prostu było ze mną źle i przypadkowo wyczytałem o sycharze w gościu niedzielnym. A mogę zapytać, co to znaczy, że było z panem źle? No były, Byliśmy już w głębokim kryzysie małżeńskim, w separacji. Ja miałem też problem z alkoholem problemy finansowe się z tego wzięły. Także był to taki czas, kiedy osiągnąłem swoje dno. No i w zasadzie ja wtedy nie wiedziałem. Nawet nie pomyślałem, że mogę pomocy poszukać, czy jakoś tak. No przyszedł taki dzień, że, że przestałem pić. Potem przeczytałem w Gości Niedzielnym o Sycharze. No i, i tak jak teraz na to wszystko patrzę, to, to to widzę, że to już było działanie Pana Boga, że czegoś ode mnie chciał. No i, i to potem się zaczęła taka moja wspaniała przygoda z Panem Jezusem. Bo kiedyś... Tak? tak. No proszę, proszę. Bo kiedyś... <grym> bo kiedyś tak jak już moi przedmówcy, to, to tak w moją historię każdy z was pokrótce opowiedział, tak jak ksiądz Henryk mówił, chodziłem do kościoła w niedzielę, bo tak mnie nauczono, słyszałem wiele razy, że Jezus jest żywy, ale tego nie rozumiałem, bo chyba się na tym nawet nie zastanawiałem, nie wiedziałem o tym, że można mieć z Panem Jezusem taką bliską relację, każdego dnia, dzisiaj we wtorek, wczoraj w poniedziałek, nie znałem tego. Nie usprawiedliwiłem się w ten sposób, ale, ale tak wyglądało moje życie. Natomiast dzisiaj się zupełnie wszystko zmieniło. Wszystko widzę inaczej, wszystkich widzę inaczej. To nasze małżeństwo też widzę inaczej. Kiedy pan zdecydował się na pójście do Sycharu, to proszę powiedzieć, no, przypuszczam, że łatwo nie było, bo pewnie na początku, kiedy tylko państwo czytacie wspólnota, yy, która ratuje trudne małżeństwa, no to trochę chyba się obawialiście. Jak to będzie, tak? jak będą spotkania wyglądały, bo to są, trzeba tutaj powiedzieć teraz troszeczkę o tej strukturze, to są comiesięczne spotkania, w których w swoim gronie się spotykacie. Jest msza, tak? bo to jest zawsze chyba podstawowy element. Tak, tak, tego spotkania. Tak, hmm. w intencji naszych trudnych małżeństw. No właśnie, a potem wasza wspólnota w grupie. Jest tam pan pierwszy raz i co? Czego od Pana oczekują? Że teraz pan wszystko z ja, siebie ja, wyleje, ja, tak? Powie, nie, przyzna nie, nie, się to, do wszystkich to, to, to grzechów. Tak, nie jest. Takie no miałem właśnie. obawy, zanim zanim pojechałem na pierwsze spotkanie. Yy, zapamiętałem tą trudną nazwę, którą wyczytałem w, w gościu niedzielnym. Yy, odszukałem sobie, gdzie są spotkania w internecie. No i powiem szczerze, że gdyby, gdyby wtedy się okazało, że spotkanie jest w miejscowości, w której mieszkam, to bym nie pojechał. Mhm. Bo to zawsze się wiąże z jakimś tam wstydem i tak dalej, i tak dalej. I, I pewnie myślałem tak jak pani przed chwilą pytała, że będę musiał opowiedzieć swoją historię i tak dalej, i tak dalej. A wcale tak nie jest. No, pojechałem na to pierwsze spotkanie. Nie był to łatwy krok, ale jak pierwszy raz byłem w Katowicach na, na, na, na spotkaniu w podszedł do mnie bo przyszedłem. Wszyscy się tam jakoś serdecznie witali. Było widać, że się znają, ja taki obcy. Ale podszedł do mnie Adam. Serdecznie go pozdrawiam. Pewnie tego nie pamięta. Podszedł i po prostu powiedział. Cześć, mam na imię Adam. Dobrze, że jesteś. I to wystarczyło. I nie musiałem się nikomu z niczego spowiadać, ani na pierwszym spotkaniu, ani na drugim, ani na trzecim. Bo tak to nie wygląda. Jeżeli słuchacze nasi mają jakieś takie obawy, to to wcale, wcale tak nie jest. My nawet ostatnio z Mariuszem i z Leszkiem rozmawialiśmy. To na tych spotkaniach yy, to nie jest tak, że dzieją się jakieś fajerwerki. Yy, czasami nawet jest nudno, można by było powiedzieć, ale, ale to działa. Ja tego, co chcę teraz powiedzieć, nie widziałem po sobie, yy, ale, ale widzę to teraz po, po innych yy, osobach, które przychodzą, że że jeżeli ktoś chce naprawdę, chce naprawić swoje małżeństwo, no to zaczynamy od tego, że robimy porządek ze sobą, tylko z sobą w zasadzie, bo nie mamy wpływu na naszych małżonków, którzy bardzo często nie chcą z nami być, ale robiąc porządek ze sobą, z własnym życiem, to już w ten sposób naprawiamy to, to to małżeństwo. No tak, ale na przykład w Pana przypadku zrobił Pan porządek ze swoim życiem, starał się Pan je naprawić, a małżeństwo, można powiedzieć, mimo to dalej się rozpada, bo ten rozpad tego małżeństwa tak poszedł jest. jeszcze dalej, yy, wiara się w tym momencie gdzieś nie zachwiała? Yy, nie, bo dla mnie to był jak gdyby początek mojej wiary, bo tak jak już wspomniałem, ja Pana Boga chyba nie znałem wcześniej. Mhm. Także ten mój, nasz kryzys małżeński jest dla mnie wielkim błogosławieństwem. I powiem szczerze, że gdyby ktoś mi, bo jestem w seharze od dwóch lat, gdyby ktoś mi dwa lata temu powiedział, jak dzisiaj będzie wyglądało moje małżeństwo, to nie wiem, może bym zawałów dostał. Natomiast ta praca, to, to, to, to, to co przeszedłem we wspólnocie, to mi pozwoliło na to, żeby to wszystko przeżyć, być silnym, mocnym, mieć wiarę, nadzieję na to, że kiedyś będziemy znowu dobrym małżeństwem. Albo dopiero dobrym małżeństwem, Albo samym... to nasze małżeństwo mm -hmm. chyba nie było takie, jak się to Panu Bogu marzy. Czyli tym samym yy, jeśli nawet yy, przynajmniej na razie żona do Pana by nie wróciła, Pan będzie na nią czekał. Nie będzie Pan szukał sobie, nie będzie Pan sobie próbował życia ułożyć, szukał innych rozwiązań. Pan czeka na żonę. No, tak postanowiłem, to też się tam kiedyś czegoś wzięło, ja może tej historii nie będę opowiadał. Ale, ale chciałem powiedzieć, że tak postanowiłem, że będę czekał na moją żonę, że będę jej wierny. I powiem szczerze, nie jest to łatwe, ale, ale to jest dobre dla mnie. I, i, i no tak z jednej strony powiedziałem, że nie jest to łatwe, a z drugiej strony chciałem powiedzieć, że, że wcale tak nie jest, że jest, to, że jest to łatwe, bo jak się to oddaje Panu Bogu, prosi Go o pomoc, tak jak ksiądz Henryk czytał. Yy, przesięgę małżeńską, to, to wszystko jest możliwe i, i, i to się może udać. Proszę księdza, można powiedzieć, że takie ostatnie minutki naszej audycji tym wszystkim, którzy przeżywają trudności w małżeństwie, jakieś słowo pokrzepienia i zaproszenia właśnie może do sycharu. No, czy oddać się wszystko, Panu Bogu? Panie Boże, oddajcie. Ci. Mnie, moje małżeństwo, nie wiem, co będzie jutro za mrok, nie wiem. Tobie to zawierzę. Ty wiesz wszystko. Jest taka modlitwa, właśnie tutaj, też nasza, nasza tutaj o uzdrowienie małżeństwa, która mówi: Proszę Cię, Panie Boże, o dar szczerej rozmowy, o przemycie oczu, byśmy spojrzeli na siebie oczyma Twojej miłości, która nie pamięta złego, o odkrycie, że pośród mnóstwa różnic tego dobra, które nas łączy, dlatego o wyjaśnienie, wybaczenie urazów uzdrowienie rana i tak dalej. Panie Boże, nie mam, dla ciebie rzeczy niemożliwe, więc uzdrawiaj. I tak czy, każdego dnia, to, to wiadomo, że to się nie, nie, nie dzieje. Tu Państwo mówią, to czasem trwa latami, to, to, to, ale jest możliwe, jest możliwe, jest nadzieja. I tymi krzepiącymi słowami księdza Henryka Skorupy, opiekuna diecezjalnego Wspólnoty Trudnych Małżeństw. Sychar, chciałabym dzisiejszą audycję zakończyć. Jednocześnie bardzo gorąco dziękując moim gościom, którzy zechcieli opowiedzieć o swoich trudnościach i przejściach w małżeństwie. Pani Ewie Cichy, panu Sebastianowi Stalmie i państwu Ewie Krywoż i Mariuszowi Krywoż, którym na koniec oddaję jeszcze dosłownie kilka sekund. Bardzo serdecznie pozdrawiamy nasze Dzieci, Adam i Olek, pozdrawiamy was i bardzo was kochamy. Tak, pozdrawiamy i spać. Pozdrawiamy wszystkie dzieci. Ja też pozdrawiam mojej córki i moją żonę Wszystkich pozdrawiamy bardzo gorąco, którzy nas dzisiaj słuchali. Dziękując za uwagę, żegnam się z państwem. Do usłyszenia Dzień za tydzień. O tej samej porze mówi Katarzyna Widera Podsiadło. Czas dla nas. Magazyn rodzinny w Radiu M107 i 6FM. Słuchaj w każdy wtorek o godzinie 20.